A gośćmi dzisiejszej audycji są ksiądz Grzegorz Kołąb, proboszcz parafii św. Stanisława w Skierniewicach i pani Ewa ze wspólnoty Sychar, wspólnoty Trudnych Małżeństw działającej właśnie przy parafii św. Stanisława w Skierniewicach. Szczęść Boże, dzień dobry. Szczęść Boże, dobry. To już nasze ostatnie spotkanie w tym cyklu audycji, więc może tak na początek, proszę księdza, poproszę o krótkie podsumowanie. Proszę powiedzieć, co dała na przykład księdzu wspólnota? Trudnych małżeństw. Trudnych małżeństw, Sychar. oczywiście. Zastanawiałem się z chwilą kiedy ta... Rzeczywistość, ta wspólnota jawiła się w naszej parafii. Jaki będzie owoc? Nasza parafia skierniewicka ma pewien taki profil rodzinny. Zajmujemy się tymi rzeczami, które związane są z rodziną. Święty Stanisław jest patronem ładu moralnego w rodzinie. Stąd też każde wydarzenie, które towarzyszy wzmocnieniu rodziny, jak najbardziej znajduje miejsce we wspólnocie. Tak samo było z grupą sychar. Czego doświadczyłem tak szczególnie w tej grupie sychar? To, że sakrament małżeństwa jest również miejscem, gdzie dokonuje się swoista celebracja e, również ofiary. Tak jak w mszy świętej kapłan jest e, święcony dla mszy świętej głównie, no też dla innych rzeczy, czyli do głoszenia słowa i sprawowania najświętszej ofiary, tak w sakramencie małżeństwa zawsze wydawało mi się, że jest to mniej więcej przestrzeń miłości, ale ona również naznaczona jest ofiarą. I w tym sensie to jest moje odkrycie, że ci małżonkowie w tej wspólnocie, pragnąc miłości, kochając, są gotowi do poświęceń, do tego, żeby złożyć ofiarę, żeby trwać, mimo że nie jest tak, jak być powinno. I to dla mnie jest niesamowite świadectwo, to znaczy odkryłem w sakramencie małżeństwa również ten rys konsekracji. Czyli oni są konsekrowani do tego, aby być razem i również tej konsekracji tych ich trudów i cierpień. Ta wspólnota skierniewicka, przypomnę, my mówiliśmy na początku, ona jest młoda, działa 3-4 lata, prawda? Te 4 lata temu nie miał ksiądz takich obaw, że to jednak nie tędy droga? Jest to rzecz potwierdzona przez Kościół. Ja zawsze uwrażliwiam młodzież, szczególnie na wakacje, kiedy wyjeżdżają, żeby szukając jakichkolwiek grup religijnych, zawsze pytali o księdza który prowadzi tą grupę i o parafie, w której ona się spotyka, bo to są dwa wyznaczniki, że jesteśmy w kościele katolickim. Więc skoro ta grupa miała potwierdzenie przez księdza Pawła Dubownika, który zamienia biskupa jest w tej grupie i ma konkretne miejsce do spotkań, więc dla mnie to było oczywiste. Natomiast to, co szczególnie tam mnie spotkało, to to, że ja tam no, za przeproszeniem nic nie muszę robić. To, to jest też ważne, żeby też dla księży to mówić, bo nieraz nam się wydaje, że my ciągle zadaniowo podchodzimy do swojego kapłaństwa. A tu jest coś pięknego, że można trwać przy pięknej miłości małżeńskiej i samemu wzrastać w miłości kapłańskiej. Ksiądz mówi o pięknej miłości małżeńskiej, małżeńskiej a przecież ta wspólnota sama z nazwy trudnych małżeństw, tak, tamtej miłości czasem nie no, ma. No właśnie, jest taki, taki, taki może zdanko, jak to, to, takie sentencje myśli, że miłość, aby kwitła, wymaga ofiary. Tutaj prawdziwość tego zdania można czytać w całej pełni. Pani Ewa, ja przypomnę, że to pani założyła tą wspólnotę w Skierniewicach. Tak, zgadza się. Jest inicjatorką tej wspólnoty. Proszę powiedzieć, co dała pani ta wspólnota? Przede wszystkim takie umocnienie w trwaniu w wierności małżeńskiej, niezależnie od sytuacji. Tak jak ksiądz powiedział, że to jest taka ofiara, ja tego tak nie widzę, nie widziałam do tej pory. Może rzeczywiście ksiądz tutaj taki inny obszar we mnie otworzył. Nigdy nie postrzegałam mojej trudnej sytuacji małżeńskiej jako ofiary. Było trudno. Dużo przeszłam, tak powiem, w małżeństwie, ale nie postrzegałam tego jako ofiary. Bardziej myślałam o trwaniu w miłości i w wierności i w tym umacniała mnie wspólnota. Bo tam dostałam taki jasny przekaz, że mimo, że jest trudno, że współmałżonek jak gdyby przekreśla małżeństwo, nieraz odchodząc z małżeństwa, zakładając inny związek niesakramentalny, odchodząc z relacji, nie okazując miłości, bo to są różne formy zdrady małżeńskiej i odejścia, to mimo to nic nie zwalnia z przysięgi małżeńskiej i ja dalej trwam w miłości po prostu. Czyli właściwym będzie takie stwierdzenie, że pani życie przed wspólnotą i to życie we wspólnocie są diametralnie różne? Może inaczej bo moja przemiana zaczęła się jeszcze zanim trafiłam do wspólnoty. Wspólnota była takim jednym z etapów na drodze mojej przemiany i może też króciutko opowiem, jak to było w moim małżeństwie, jak to się zaczęło. Ja weszłam w małżeństwo z takim naiwnym myśleniem, że to będzie jak w bajce, że będziemy z mężem żyli długo i szczęśliwie. No i niestety szybko się okazało, że to nie tak. Nasze relacje bardzo szybko psuły się. Nie umieliśmy sobie radzić w trudnych sytuacjach. Rozwiązywaliśmy je krzykiem, agresją. No i ja w końcu doszłam do takiego momentu, takiego trwania, w takiej beznadziei. Uważałam, że już tutaj nic się nie da zrobić, że tak już będzie do końca życia. Było dużo lęku, strachu we mnie, takiej rozpaczy wręcz. Miałam myśli samobójcze, no bo uważałam, że to już jest koniec, że ja już tak do końca życia będę trwała w tym małżeństwie, w tych relacjach, które chciałam, żeby były dobre, a one były zupełnie tragiczne, bym powiedziała wtedy dla mnie. Działo się tak przez dłuższy czas, aż w końcu kolejna Sytuacja taka dla mnie traumatyczna to były problemy z córką. I ja to tak widzę, jakbym dostała wtedy od Pana Boga cegłą w głowie, który powiedział, no kobieto obudź się wreszcie. Przestałam myśleć o sobie, skupiać się na swoim cierpieniu i zaczęłam myśleć, jak ratować córkę. I wtedy tak pomału wychodziłam z tego swojego poczucia beznadziejności. To był taki punkt zwrotny w moim życiu i od tego zaczęła się moja przemiana. Ja wtedy się zwróciłam dopiero do Pana Boga. Dopiero wtedy, bo przedtem Pana Boga nie było w moim życiu. Ale to było też takie, no modliłam się Pan Bóg okazał się dla mnie taką ostatnią deską ratunku, ale to wcale nie była taka relacja z Panem Bogiem, jaka jest teraz. To też był taki proces, ale wtedy się zaczął ten proces mojej przemiany. I no, jeździłam na rekolekcje, coraz bliżej kościoła i wydawało mi się, że Pan Bóg to jest taka miotełka, która uporządkuje moje życie, że już będzie, jak już ja to blisko z Panem Bogiem, to i te moje relacje w małżeństwie, to już Pan Bóg uporządkuje. No, czyli te ale... oczekiwania, o których proszę księdza mówiliśmy w poprzednich audycjach również, tak? że jak się modlę, to oczekuję, że będzie tak, jak się modlę. A więcej nawet staram się być sprawczym takim tak. i Pana Boga, że tak powiem, wplanować w tą moją sprawczość. Tak, żeby tak było, jak ja chcę, a Pan Bóg tu hmm. tak powinien tu te moje scenariusze realizować. No, ale tak się nie stało, bo nasze relacje się trochę poprawiły, ale ja mniej więcej 7 lat temu wyprowadziłam się od mojego męża, ale jeszcze wtedy nie było wspólnoty w moim życiu. Dopiero właśnie mniej więcej 4-5 lat temu trafiłam na wspólnotę. Tam y, dowiedziałam się, że każde trudne, sakramentalne małżeństwo jest do uratowania, więc wtedy sobie pomyślałam, no tak, no powiedzą mi znowu, co zrobić, że tu dostanę taki gotowy przepis, co zrobić, żeby już w końcu te relacje nasze były takie wspaniałe jakie sobie wymarzyłam, ale myślałam, że ta naprawa w cudzysłowie naszego małżeństwa polega na tym, że to mój mąż się powinien zmienić i zachowywać się w taki sposób, jak ja chcę. No bo ja już ten proces przemiany zaczęłam, więc uważałam, że tu mój mąż też powinien taki proces zacząć, żeby w naszym małżeństwie było dobrze. No i właśnie we wspólnocie. We wspólnocie też dowiedziałam się, że to wcale nie musi być tak, że my jak gdyby równolegle powinniśmy przechodzić ten proces przemiany, że wystarczy, jeżeli tylko jedna osoba podejmie taką próbę przemiany. No ja już byłam na tej drodze, ale tutaj gdzieś tak mnie ugruntowano, że ja nie powinnam oczekiwać na tę przemiany mojego męża. A nie czuła pani wtedy rozczarowania, że jak to tylko ja mam się starać, a mój mąż nie? To było w ogóle dla mnie zaskoczenie, bo ja uważałam, że no przede wszystkim, no żeby było lepiej, no to mąż powinien taką przemianę przejść. No ale właśnie to trzymało mnie to zdanie, czy zakotwiczyło, w trwaniu, w małżeństwie to, że każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania, a więc Bóg może wszystko, bo to przecież od Pana Boga zależy. No oczywiście mój, mój wysiłek też jest konieczny. No i to, że wcale, jeżeli ja zmienię swoje postępowanie względem męża, no to coś tam się zmieni w naszych relacjach i rzeczywiście tak się zaczęło dziać, bo w momencie, kiedy ja się wyprowadziłam od mojego męża, to w ogóle wszelkie kontakty między nami ustały. Mąż w ogóle nie chciał utrzymywać kontaktu przez długi. Czas? z czasem te nasze relacje zaczęły się poprawiać. Po prostu też to, co we wspólnocie dla mnie było ważne, że to Pan Bóg jest w naszym małżeństwie, że Pan Bóg może zdziałać cuda w małżeństwie i to, że jesteśmy darem dla siebie i na początku to były tylko takie słowa, że ja coś usłyszałam i to no, po prostu przyjmowałam, że tak jest, a później to zaczęło we mnie pracować, czyli ja z taką większą świadomością wchodziłam w relacje, podejmowałam jakieś decyzje i to wszystko, czego się dowiadywałam, pracowało we mnie. Jak gdyby to w, ja wprowadzałam w życie, czy Pan Bóg to wprowadzał w nasze małżeństwo. No i w tej chwili jest tak, że te relacje z naszym, z moim mężem są coraz lepsze, coraz częściej się spotykamy. Ja zupełnie inaczej odnoszę się do mojego męża. Przede wszystkim nie oczekuję od niego jakichś konkretnych zachowań, nie oceniam nie przypinam mu jakichś etykietek, staram się go bardziej zrozumieć. To czego wcześniej w naszych rozmowach nie było. Ja po prostu nie miałam takiej świadomości. Teraz podchodzę do niego z miłością. Cieszę się z tego mojego małżeństwa. Bardzo się cieszę. I tutaj ja pozwolę sobie wejść. Jest taki fragment w Ewangelii, kiedy do Jezusa przychodzą faryzeusze, no i widzą, że tam apostołowie jedzą nieczystymi rękoma. I mówią do niego, że dlaczego oni tak jedzą. Jezus mówi, że nic, co z zewnątrz wchodzi człowieka, do człowieka nie czyni go nieczystym, tylko to, co wychodzi z człowieka. My mamy takie tendencje do usprawiedliwienia siebie w swoim działaniu, bo ktoś nam coś zrobi, bo ktoś jest winny. A to nie jest instynkt obronny? Instynkt obronny to jest raz, a dwa, że to jest szukanie dyżurnego winnego. Często w związkach właśnie takim ktchim się jest współmałżonek, no bo jest najbliżej. Potem nawet już nie ma rozmowy i dialogu, bo już i tak wiedzą, co powiedzą. Więc tym bardziej zamykają się jeszcze. I każda próba wejścia w rozmowę, właśnie takiego pouczenia wyrażenia swoich oczekiwań jest tylko jeszcze mocniejszym uderzeniem w te oczka, które zacieśniają ten konflikt. I tego, co ja się też uczyłem tutaj we wspólnocie Sychar, to to, że to, na co ja mam wpływ, to na siebie. I mogę, tak jak Jezus, zatrzymać to zło w sobie, on to ostatecznie zrobił na krzyżu, gdzie wszyscy atakowali, wszyscy mówili, zacznij przeklinać, zacznij użyć swojego wojska. A on to wszystko zatrzymał w sobie i dał niesamowity dar zbawienia. I też widzę w ich pracy, jest nieraz jakiś żal do współmałżonka, żal do poprzednich lat, ale to powoli zaczyna odparowywać. Coraz bardziej ta zmiana idzie do wewnątrz. Ja staram się w sobie wszystko poukładać i jak to ładnie mówią, staram się być takim rodzajem lotniska, na której ten współmałżonek będzie mógł spokojnie wylądować. I nie chodzi o to, że teraz będziemy, nie wiem, ubóstwiać go czy coś, też normalnie traktować. Wtedy, kiedy on widzi moją naturalność, normalność, również do tego się układa. I tutaj to, co pani Ewa mówi, dla mnie też jest jedną ciekawostką jeszcze z tego, bo jesteśmy na falach eteru, więc podejrzewam, że gdy mąż usłyszy tę audytę, ciekaw jestem, jakie będą jego myślenie. Jaka I, będzie reakcja. Tak, jego reakcja. I tutaj wdzięczność dla Radia Wiktoria, że podjęliśmy ten temat, bo uważam, że wiele osób może to skłonić do myślenia. Też chyba taka refleksja, że kochać też trzeba umieć, tak? Mądrze kochać. Tak. To, I że to, to, nie, tylko to jest nie tylko hormony i nie tylko emocje. Tak, tak, tak. tak bo często my wy wydaje nam się tak, że bycie mężem, żoną to jest tak oczywista sprawa. Jak byciem kierowcą. Dlaczego jest kurs, przed na prawo jazdy? A na przykład nie ma kursu na małżonka, kursów na żonę. Tutaj tylko Kościół robi to przygotowanie, w sensie tego chociażby kursu przedmałżeńskiego, który jest obśmiany i tak dalej, i tak dalej, ale proszę zobaczyć, że w świetle tego, co tu mówimy, jak to są ważne rzeczy. Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia. Wy we wspólnocie często mówicie o przemianie. Kto przemienia? Wy siebie nawzajem, spotykając się? Pan Bóg nas przemienia. Oczywiście tu jest potrzebny nasz wysiłek, praca nad sobą. No to jest takie piękne, że, że, że Pan Bóg daje łaskę, daje środowisko, daje o a od nas chce tylko te nasze maluteńkie 100%, te maluteńkie, że angażujemy się w całości. Nie z jakimś życzeniowym myśleniem, bo też to ładnie kiedyś wyszło na spotkanie, że tak wszyscy kochamy Jezusa, ale chcielibyśmy, żeby. I to się zaczyna lista. Więc okazuje się, że Jezus no jest ważny, ale nie najważniejszy. Więc tutaj tego się wzajemnie uczymy. Też chcę, ja ciągle chcę do tego wrócić, że ja zyskuję też jako ksiądz, ponieważ to nie jest dla mnie tylko i wyłącznie zadanie. Traktowanie, pomoc małżonkom? Nie. Ja również w tym wszystkim mogę odnaleźć swoją drogę do pogłębiania kapłaństwa, sakramentu kapłaństwa, do wierności kapłaństwu, do wierności Kościołowi, do przeżywania swoich trudności w tym duchu, w jakim oni to robią czyli poświęcenia. I Ja jeszcze chciałam tutaj dodać, że właśnie to, czego uczymy się we wspólnocie, to to, że kryzys to nie kończy małżeństwa w ogóle jakiejkolwiek sytuacji, no bo my mówimy tutaj o małżeństwie, ale w ogóle przecież w życiu zdarzają się różne kryzysy i że kryzys może być twórczy i właśnie może być, bo to zależy jak do tego podejdziemy, bo można uciec od kryzysu, gdzieś się schować i nie podejmować walki, takiej bożej walki. Ale tu właśnie ta moja sytuacja to jest taki przykład tego, że ja wyszłam z takiego marazmu, z rozpaczy do takiego, do życia świadomego przede wszystkim i do tego, że ja się cieszę życiem. Oczywiście, że przychodzą chwile jakiegoś załamania, smutku, ale to przychodzi i odchodzi jak każde uczucie. I tego się uczymy we wspólnocie i to jest takie ważne. I co dla mnie jeszcze jest ważne, to, że ta przemiana, jaką przeszłam w małżeństwie nie dotyczy tylko jak gdyby tego wycinka życia, czyli życia małżeńskiego, ale przenosi się na całe moje życie, na relacje z innymi osobami, i na to, jak sobie radzę w innych sytuacjach. Oczywiście nie jest łatwo, ale ja już tę drogę jak gdyby przerobiłam. Czyli jeśli mnie spotykają jakieś inne trudne sytuacje w życiu, to ja już tę drogę mam. Czyli gdyby, jest pani przed... silniejszą kobietą, tak? Na pewno. Na I pewno. gotową do świadectwa, to chcę mhm. też powiedzieć, ponieważ i w poradni życia rodzinnego się udziela. I jako mediator rodzinny. I w radiu. Dokładnie, więc co to znaczy, że to jest autentyczne przeżycie? Bo jeżeli jest autentyczne, to ja naturalnie chcę się tym dzielić, pomagać innym. Dla dla mnie życie teraz jest takie, taką cudowną przygodą i to, co się dzieje w moim życiu, to jest takie jakieś kolejne zdarzenie, jakie zadziało się na, na drodze mojego życia. Jakaś nawet tutaj obecność w radio to też jest dla mnie jakieś wyzwanie i przygoda. To na koniec poproszę, żebyśmy, żeby pani przypomniała, gdzie i jak można was znaleźć. Tak, zapraszam wszystkich właśnie na spotkania naszej wspólnoty, które odbywają się w trzeci poniedziałek miesiąca. I w pierwszy czwartek miesiąca w Skierniewicach wspólnota działa, tak jak powiedział ksiądz przy parafii św. Stanisława. To są takie spotkania wspólnotowe, grupy i niezależnie od tego też zapraszam na strony internetowe naszej wspólnoty, które są bardzo bogate, można znaleźć wiele materiałów na temat małżeństwa. To jest www.sychar.org i www.kryzys dotykamy.pl/org, To jest forum pomocy, gdzie też każdy może tam znaleźć jakieś miejsce dla siebie, poradę właśnie przez internet i też jest zakładka naszego ogniska, naszej grupy www.skierniewice.sychar.org. Tam można na tej stronie przeczytać, co robimy na każdym ze spotkań i są zapowiedzi kolejnych spotkań. Dziękuję bardzo, a ja przypomnę, że gośćmi audycji byli dziś ksiądz Grzegorz Gołąb, proboszcz parafii świętego Stanisława w Skierniewicach. Szczęść Boże i wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję bardzo i pani Ewa ze Wspólnoty Trudnych Małżeństw w Sychar, wspólnoty działającej właśnie przy tej parafii w Skierniewicach. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.